To są informacje Polskiego Radia 24. Przed wypadkiem wypił litr wódki zarzuty dla sprawcy śmiertelnego wypadku na S7 pod Warszawą. Prezes PiS powiela fake news o zwycięzcy węgierskich wyborów. KO składa wniosek do Komisji Etyki. Światowa gospodarka cierpi na wojnie na Bliskim Wschodzie Sprawca i pasażer Audi usłyszeli zarzuty w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w niedzielę w podwarszawskich Łomiankach. Na trasie S7 zderzyły się cztery auta, zginęły dwie osoby, a jedna jest w ciężkim stanie w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca tragedii, jak się później okazało był pijany, mówił rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Do zdarzenia doszło około 18.00, około godziny 14.00. Kierowca samochodu Audi spożył około 1 litra wódki. Na tym kierowcy ciążyły dwa Cóż, wydaje mi się, że można powiedzieć, że coraz częściej ją dostrzegamy. Ona pojawiała się e, od zawsze, e, szczególnie właśnie w terenach górskich, bo tam specyfika terenu e, sprzyja powstawaniu takim zjawiskom, gdzie w, w krótkim czasie e, następuje duży opad i e, na małej przestrzeni tworzy się nadmiar wody, której e, no, teren nie jest w stanie odprowadzić inaczej niż tylko e, z dużą, energią kinetyczną zjeżdżać w dół zbocza. Czyli to było zawsze, a się nie mówiło, czy teraz jest tego więcej? Powoli też za, za, zaczynamy dostrzegać, że te zmiany klimatyczne oczywiście w nas jest to duży problem, coraz większy problem dlatego też ten projekt został finansowany ze środków europejskich projekt, który jest realizowany we współpracy z partnerami ze Słowacji i celem tego projektu jest opracowanie cyfrowych narzędzi wspomagających przeciwdziałanie właśnie tym negatywnym skutkom powodzi błyskawicznych i system który jest opracowany w ramach tego projektu. i szybko się gdzieś tam ta woda spłynie? Czy ona rzeczywiście potem, jak już się zacznie, to płynie dalej, dalej, dalej i wiele miejsc jest zagrożonych? Czy ona się charakteryzuje od tej powodzi takiej klasycznej? No przede wszystkim... Yy... Tym czasem trwania, tak, bo to jest momentami dosłownie kilka kwadransów, jak, jak po prostu duże ilości wody są się w stanie przemieścić. Woda... Dlatego to ważne, żeby szybko wiedzieć, że coś takiego będzie miało miejsce. No właśnie, mamy te alerty RCB, mamy jakieś komunikaty. z. próbować uciec w porę, tak? My próbujemy robić jedno i drugie, bo tak jest chyba najlepiej. Natomiast na pewno tego typu narzędzia, które w tym module eksperskim w systemie Flopress są wdrażane, są odpowiedzią na właśnie taką lukę czy brak zintegrowanych narzędzi do takiego planowania ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji powodziowej. No bo gdyby nie te czujniki, no to druga opcja, człowiek, który stoi i patrzy, obserwuje coś, implementacji tego rozwiązania no w zasadzie na całym świecie. My rozmawiamy z naszymi lokalnymi instytucjami na temat możliwości wykorzystania wyników tego projektu. Wchodzimy w fazę walidowania właśnie tych czujników z, z Instytutem Meteorologii i Hydrologii, więc liczymy na to, że duża część wyników projektu znajdzie zastosowanie Yy, szersze niż tylko na tych obszarach testowych w Małopolsce i i CMUW pracujemy nad rozwiązaniami dla retencji miejskiej z kolei, tak żeby z wysoką rozdzielczością dostarczać informacje o możliwych opadach w mieście, tak żeby można było z kolei skutecznie tą wodą opadową zarządzać. Zdecydowanie problem jest coraz bardziej widoczny. Mamy coraz większe możliwości, żeby ograniczać skutki tego typu zjawisk, więc z całą siłą róbmy to. Tylko to nie jest coś, co się może wydarzyć na już. To nie jest przełączenie guzika, to nie jest napstryknięcie. To wymaga czasu, żeby zapobiegać. Oczywiście, absolutnie. I to na pewno wymaga edukacji, budowania świadomości, uzasadniania, wykorzystania tego typu technologii właśnie przez takie projekty, gdzie my pokazujemy, że to pewne rzeczy, które do tej pory... w Stanach Zjednoczonych dużej części wsparcia. Oznacza także odblokowanie negocjacji akcesyjnych z Mołdawią. Lider zwycięskiej partii TISA Peter Modzior zapewnił, że Węgry pod jego rządami mają być bliżej Europy. Z tej deklar deklaracji zadowolona jest szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała, że cieszy się, że Budapeszt wraca na unijną ścieżkę. Sezon motocyklowy nie rozpoczął się jeszcze na dobre, a już statystyki są porażające. W ciągu ostatnich trzech miesięcy na polskich drogach doszło do ponad 200 wypadków, w których zginęły 22 osoby. Motocykliści, podobnie jak rowerzyści czy piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu. Obrażenia, których doznają podczas wypadków najczęściej zagrażają życiu, mówi Paweł Cholewiński z motocyklowego klubu lekarzy. Urazy głowy, mózgu, urazy kręgosłupa, porażenia różnego rodzaju z tego wynikające zostawiają ślad na całe życie. Człowiek zostaje kaleką. Często po wielu tygodniach takiej walki pacjenci umierają po prostu. Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości. Poznamy podczas wieczornej gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To on będzie reprezentował Polskę podczas konkursu Eurowizji dla młodych muzyków 6 czerwca w Erywaniu. Dziś na scenie wystąpi między m.in. grający na marimbie 17-letni Natan Supeł z Warszawy. Marimba to jest bardzo niepopularny instrument. Moją tutaj misją jest właśnie, żeby go przedstawić szerzej publiczności. Często mówi się, że są to takie duże cymbałki, drewniana klawiatura z rurami, rezonatorami, tak zwanymi. Taki ciepły, bardzo przyjemny jakość na zdrowie kobiety i na zdrowie dziecka. Przede wszystkim tak, wpływa to na jakość życia matki kobiety ciężarnej. Dlaczego? Dlatego, że jest sytuacja taka, że zatkany nos powoduje przewlekłą hipoksję. Co to jest hipoksja? Zaburzenia związane z niedoborem tlenu, bo źle oddychamy. To jest aż tak um, kłopotliwe, że powoduje tak. niedotlenienie. Znaczy, proszę sobie zwrócić uwagę i nasze słuchaczki, które mam nadzieję nas wiernie słuchają, a były.. Chodzi tak, tak, tylko stwierdziłem, że wiem, że jest niedrożność nosa spowodowana hormonami pod koniec ciąży, ale więcej na ten temat nie wiedziałem. I dopiero jak zacząłem czytać dane związane z literaturą medyczną, to okazało się, że ten problem istnieje. Na przykład dalej, co robi progesteron? Progesteron zmniejsza opór naczyniowy, to wiemy. W ciąży. Co się dzieje? Działa rozszerzając naczynia krwionośne, to wiemy. Ale również w drogach oddechowych na naczynia krwionośne, bo on rozszerza wszystkie naczynia. Następnie zmniejsza napięcie naczyń ma bezpośredni wpływ na, na przewody nosowe, czy on je też poszerza i powoduje niestety wzrost przepływu krwi przez błonę śluzową, a jak krew płynie szybciej, ich jest więcej, to tworzy się obrzęk. Jak się tworzy obrzęk, to tworzy się tak zwany nieżyt błon śluzowych nosa. Jednocześnie to, co robił estrogen, czyli zwiększa przepuszczalność naczyń, powodując obrzęk błony śluzowej, zaburza funkcję. I teraz jako? Rzęsek, bo w nosie są rzęski. One wyczyszczają te drogi oddechowe z nadmiaru ślubu. Wiecie, jednym z objawów niedrożności nosa i niedotlenowania matki może być zahamama, zahamowanie wewnątrz macicznego rozwoju płodu. A tak zwany? Tak. tak. trofia znaczy, płodu? Tak, tak, tak. Oczywiście to nie są częste przypadki, ale dane literaturowe to podają. W związku z tym, jeżeli mamy hipotrofię płodu, to możemy spotkać się z niską masą urodzeniową płodu, no bo jest hipotrofia. Tym samym, jeżeli mamy dziecko, które ma zespół JUG z niską masą urodzeniową, spotykamy się z tym, że w... wiralny i stres emocjonalny tego dziecka również po porodzie. Ale ciekawostką, jeżeli chodzi o jakby korelowanie tego wszystkiego z problemem zdrowotnym mamy jest to, że zaburzenia snu w ciąży, i dlatego proszę tego nie lekceważyć, zwłaszcza w okresie późnej ciąży, są skorelowane z większą częstotliwością występowania okołoporodowych zaburzeń nastroju. A Bardzo rzadko o tym mówimy. Jak wielkie znaczenie ma sen, jak on się przekłada wielkie. na całą, bardzo, powiedziałabym bardzo dobrostan, wielkie. Faktyczna rzecz dla naszych słuchaczy, zwłaszcza pań będących w ciąży. Kolor kataru. Czy warto o tym pamiętać, czy nie? Pokrótce. Jeżeli jest katar żółty lub zielony, to jest zakażenie wirusowe, ale mamy towarzyszące objawy. Czyli tak. Przebieg powolny, złe samopoczucie, bóle głowy, mięśnie ogólne rozbicie, osłabienie i jest kwestia taka. Zaniedbany katar wirusowy przechodzi w katar bakteryjnie. Katar z domieszką krwi. Co jest? Charakterystyczny objaz niestety hormonalnego nieżydu nosa. Krwawienie jest zwłaszcza częste, ale niewielkie. I to jest obrzęd typowy śluzówki i katar przejrzysty, wodnisty, typowa alergia. No i teraz powiedzmy o tym, co robić z nosa w ciąży. Mamy dwie metody. Farmakologiczne, jak zwykle i niefarmakologiczne. Niefarmakologiczne, one są bezpieczne przez cały okres trwania ciąży. I teraz zaczynamy od pierwszych metod. To jest irygacja nosa. Bo to jest bardzo ważne, bo potem z tej ciąży wychodzimy, kończymy z szczęśliwie porodem. Po dwóch i nie ma już dokładnie śladu po problemie, ten preparat więc nie ma się, się do niego zbytnio nie przywiązywać. I teraz tak, możemy wykonywać regularne płukania nosa roztworem izotonicznym lub hypertonicznym soli fizjologicznej, ale proszę pamiętać, że obecnie według laryngowrogów preferowaną drogą podania jest droga przy pomocy aerozolu. Czyli nie płukanka, tylko specjalny podajnik, wkładamy sobie do otworu nosowego. I mówiąc jak to pacjentki, bo psikamy. psikamy sobie do nosa, to jest raz. Co to powoduje? Ze względu na działanie osmotyczne udrażnia nos, usuwa nadmiar wody z błony śluzowej nosa, jednocześnie poprawia ten ruch rzęse, które stoją i skutecznie tym samym usuwa śluz. Czyli zaczyna nam się lepiej oddychać. Niektóre z produkty zawierają substancje dodatkowe. Może to być na przykład kwas hialuronowy albo nowość deksapantenol. On powoduje pielęgnację i nawilżanie podrażnionej błony śluzowej nosa, tym samym zwiększa poślizg i ta wydzielina z nosa się lepiej usuwa. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, są dwie metody płukania rozol. Obecnie laryngolodzy mówią na no, płukanie to już jest DMOD. teraz wolimy aerozole. Y oczywiście co może być dalej? Może być woda morska. Woda morska.